Józef Beck i spory o politykę zagraniczną II Rzeczypospolitej. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci cyklu Historia Żywa. Równa odległość od Związku Sowieckiego i od Niemiec, z wykluczeniem sojuszy tak z Berlinem przeciw Moskwie, jak i z Sowietami przeciw Hitlerowi. To polityka zagraniczna oparta o wizję Józefa Piłsudskiego i realizowana przez Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych w latach 1932-1939. Józef Beck, legionista, członek POW, pułkownik, to jeden z najbliższych zaufanych współpracowników marszałka. Po śmierci swojego patrona, nazywany faktycznym współrządcą w II Rzeczpospolitej, wespół z prezydentem Ignacym Mościckim i marszałkiem Edwardem Rydzem Śmigłym, z pozycją niezależną od premierów. Józef Beck zabezpieczał Polskę sojuszami z aliantami zachodnimi, ale usiłował znormalizować także kontakty z Niemcami. Godząc się na Anschluss Austrii, a także na późniejszy rozbiór Czechosłowacji z udziałem Polski, która odebrała Czechom za Olzie. Czy tylko na Zachodzie uznano to za dowód na proniemieckość Beka, sprzyjanie przez Polskę Niemcom? Czy to było na pewno naruszenie testamentu Piłsudskiego, skoro Józef Beck wypowiedział słowa przyjęte entuzjastycznie przez parlamentarzystów? My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.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 Witam serdecznie. Panie profesorze, czy Józefa Beka można nazwać rzeczywiście spadkobiercą testamentu Józefa Piłsudskiego w sprawach polityki międzynarodowej, czy kształtował ją nieco modyfikując? Najdosłowniej był spadkobiercą testamentu politycznego marszałka Piłsudskiego, a to dlatego, że przygotowywał go do tej roli marszałek, wybrał go do tej roli. Od momentu, kiedy był szefem gabinetu ministerstwa spraw wojskowych, w którym rezydował i którym kierował. Nie rezygnując ani na chwilę z tego, Józef Piłsudski po 26 roku, po przewrocie majowym, Beck stał się najbliższym współpracownikiem, a więc Beck traktował sam siebie jako wykonawcę rozkazów, poleceń, ukochanego, wielbionego nawet przez Beka wodza. No a potem, kiedy wraca Piłsudski na stanowisko premiera, Beka wybiera sobie jako pomocnika do wszystkiego, wicepremiera w 30 roku także, 6 grudnia. Kiedy został wiceministrem spraw zagranicznych również przygotowywany jest od tego momentu, to znaczy od grudnia 30 roku przez Piłsudskiego do przejęcia schedy po kierującym tym resortem od zamachu majowego Auguście Zaleskim. I rzeczywiście w 32 roku dochodzi do tej zmiany. Wszystko pod kontrolą i za aprobatą Piłsudskiego. I te pierwsze lata w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 32-35, to jest czas, kiedy no, realizuje wolę marszałka Beck w stałym kontakcie z Piłsudskim. I w momencie, kiedy Piłsudski jest już śmiertelnie chory, to kilka dni przed śmiercią przyjmuje Becka i przekazuje mu coś w rodzaju testamentu w formie próby charakteru. Czy się boi Beck? To było pytanie, które skierował do niego Piłsudski w czasie tego ostatniego spotkania. Bardzo enigmatyczne, bo właściwie no, nie wiadomo, czy się boi sytuacji międzynarodowej w 35 roku, czy się boi tego, że za chwilę nie będzie Piłsudskiego, bo wiadomo było, że Piłsudski jest umierający. I Beck odpowiada, że Wybrani przez marszałka ludzie nie mogą się bać niczego i to jest na pewno odpowiedź oczekiwana przez Piłsudskiego. Choć na pewno nie tylko o charakter Piłsudskiemu chodziło, a o zmysł polityczny, którego się nie da odziedziczyć, który nie jest przekazywalny w testamencie politycznym. Co do programu politycznego. To próby rozważania różnic między tym, co realizował sam Piłsudski także przy pomocy Beka i tym, co będzie realizował Bek już bez Piłsudskiego po 1935 roku, te próby kontrastowania tych dwóch linii wydają mi się w dużym stopniu chybione. To nie znaczy, że nie można dostrzegać pewnych różnic, ale wynikają one w dużym stopniu ze zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, w której nie dowiemy się nigdy, co zrobiłby Józef Piłsudski, ponieważ już go po 35 roku nie ma. I te właśnie spekulacje, że Piłsudski zrobiłby to inaczej, rozegrałby to lepiej, są pustą zabawą publicystyczną, nie mającą żadnego związku z historią. Wiadomo tyle, że to ogólne wskazanie, które zostawił Piłsudski Beckowi, brzmiało najkrócej i anegdotycznie rzecz ujmując tak. Utrzymywać ten równy dystans wobec Moskwy i wobec Berlina, dzięki któremu Polska zachowuje niepodległość. Nie jest podległa ani Moskwie, ani Berlinowi. Utrzymywać jak najdłużej, a kiedy będzie to już niemożliwe, podpalić świat, to znaczy no, sprawić, żeby Polska nie została w izolacji podporządkowana czy to Moskwie, czy Berlinowi, tylko żeby w razie takiej próby podporządkowania Polski sąsiadom imperialnym i totalitarnym wybuchła wojna światowa, w której Polska będzie miała koalicjantów w mocarstwach zachodnich. I na pewno także Piłsudskiemu zależało, to każdy badacz jego koncepcji politycznych przyznaje, na tym, ażeby doprowadzić do sojuszu z Wielką Brytanią. Ten nieosiągalny za życia Piłsudskiego postulat został zrealizowany przez Beka. Oczywiście tu właśnie zaczyna się najcięższa polemika wokół dyplomacji Beka, Czy gwarancje brytyjskie, potem sojusz z Wielką Brytanią nie były gwoździem do trumny II Rzeczpospolitej, bo wywołały taką, a nie inną reakcję III Rzeszy? Czy III Rzesza zostawiłaby w spokoju, nieświętym spokoju II Rzeczpospolitą, gdyby ta zgodziła się sunąć pokornie w rydwanie Adolfa Hitlera podbijającego Europę. Do tego sprowadzają się pytania, które stawiają niektórzy publicyści historyczni z dużą swadą i całkowitym brakiem tego, co pewien filozof rosyjski nazwał sumieniem logicznym. Józef Beck, panie profesorze, po objęciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokonał wymiany personalnej. Zdaje się, że miał świadomość, że musi mieć lojalnych współpracowników. Właściwie chyba zbudował państwo w państwie, w tym ministerstwie. Ambasador Jaś Gawroński skomentował ten fakt takimi słowami, że wszedł w nim duch tempego militaryzmu, panie stawianie na baczność, stukanie obcasami. Bardzo ciekawa ocena szefa, ale choć było to w 1932 roku to być może Jaś Gawroński nie wyobrażał sobie, jak trudne czasy nadejdą po śmierci Piłsudskiego. Czy Józef Beck taką wyobraźnię miał, że nadchodzą trudne czasy? Może zanim wrócimy do tego kluczowego pytania, pozwolę sobie nawiązać do opinii Jasia Gawrońskiego. Warto uświadomić sobie, że każda opinia wydana przez kogoś, kto jest w relacji emocjonalnej do osoby, której opinia dotyczy, jest opinią subiektywną. Taka jest nasza pamięć, subiektywna. A im bardziej żywa, związana z daną osobą, którą znaliśmy, z którą byliśmy w konflikcie, a to jest właśnie przypadek Jasia Gawrońskiego, tym bardziej ta opinia może być subiektywna i Wobec tego użyje tautologii nieobiektywna, czyli niesprawiedliwa. Może być również niesprawiedliwie pozytywna, pochlebna. Tak też się zdarza i na jedną opinię Jasia Gawrońskiego można przedstawić kilka innych opinii inaczej przedstawiających Beka. Chociaż do tego wojskowego drylu na pewno nie można mieć zastrzeżeń jako elementu, który przypomina Jaś Gawroński w swoim wspomnieniu, bo rzeczywiście Beck był wojskowym, pułkownikiem. Tak, był pułkownikiem. No, zaczynał oczywiście jako ochotnik Legionista. w Legionach, artylerzysta. A mówiłem o tym subiektywizmie właśnie dlatego, żeby powiedzieć, że także i mówiący te słowa, Przecież nie jest wolny od subiektywnych opinii ci, którzy mówią, że są doskonale obiektywnymi, najczęściej nie są całkiem uczciwi w takim spojrzeniu. Otóż mówię o tym dlatego, że Józef Beck w jakiejś mierze jest mi bliski przez fakt, że uczęszczał do tej samej szkoły, do której kilkadziesiąt lat później ja uczęszczałem, czyli do obecnego piątego liceum w Krakowie, a w czasach Beka drugiej szkoły realnej. I teraz przechodzę do tej jego kariery wojskowej. Zaczynał tę karierę w tej części Krakowa, w której mieszkam, czyli w Przegorzałach, gdzie mieściła się, no, można powiedzieć, pepiniera artylerii yy, legionowej, szkoła artylerii w Przegorzałach gdzie na artylerzystę ćwiczył się Beck od 14 roku i jako artylerzysta bierze udział w szlaku bojowym Legionów. Ranny w bitwie pod Kostiuchnówką zarobił na order Virtuti Militaria. I ta kariera wojskowa później związana także z wywiadem, połączeniem kariery wojskowej i dyplomatycznej, czyli z funkcją Atasze, we Francji zresztą dość konfliktową z francuskimi gospodarzami, co wprowadza od razu pewien element charakterystyczny dla polityki beka jako ministra Wielka wrażliwość Beka na próby zarządzania Polską przez Francję jako starszego brata czy wielkiego brata w tym sojuszu, który od 21 roku istnieje formalnie między Francją a Polską. To wszystko składa się na obraz drogi do polityki, do dyplomacji przez mundur prowadzącej. Dlatego ta opinia o wojskowym charakterze czy rysie, może tak powiedzmy, dyplomacji Beka, niewątpliwie nie jest tylko subiektywna, choć ironiczno, może nawet sarkastyczna nuta, jaką wplata Jaś Gawroński, rzeczywiście zasługuje na podkreślenie jako ten element subiektywny. I wracamy tutaj do pytania pani redaktor redaktorkowa. No właśnie, czy Józef Beck taką wyobraźnię miał, że nadchodzą trudne czasy? Czy Józef Piłsudski był wizjonerem w sprawach międzynarodowych? Wiele osób przyznałoby rację takiej opinii, znacznie mniej. Bardzo trudno byłoby chyba znaleźć takie osoby, które by powiedziały to samo o Beku, że był wizjonerem sięgającym daleko w przyszłość, to trafnie sięgającym w przyszłość, bo jak wiadomo w paru przypadkach niewątpliwie jego koncepcje okazały się w czasie jego urzędowania nietrafione. Może na przyszłość ważne i warte rozpatrywania, choćby z perspektywy XXI wieku, ale sfalsyfikowane to jest najważniejszy test dla każdego polityka w czasie urzędowania Beka. Co mam na myśli? No, dwie sprawy, choć można ich znacznie więcej pewnie szukać. Jedna to jest zamykanie oczu na możliwość porozumienia sowiecko-niemieckiego. To założenie, że te dwa państwa totalitarne o przeciwnych, jak się wydawało, ideologiach nie dojdą do zabójczego dla Polski porozumienia i towarzyszące temu przekonanie przez Beka, że Niemcy zadowolą się tą agresją w kierunku południowym, a więc na Austrię, potem Czechosłowację. Będzie można w ten sposób odsuwać dłużej rolę Polski jako następnej ofiary niemieckiego imperializmu. Też niewątpliwie jest błędem krótkowictwa, tak bym to powiedział, który wielu analityków polityki Becka wskazuje. Myślę, że drugą taką kwestią jest oczywiście sprawa Czechosłowacji. Decyzji podejmowanych w sprawie odebrania Zaolzia z rąk czeskich w momencie, kiedy Hitler dyktuje de facto rozbiór Czechosłowacji w Monachium w zgodzie, w porozumieniu z państwami zachodnimi. Spór o to, czy decyzje Beka wtedy podjęte, wbrew kontrargumentom, które wysuwał piąty członek zarządu II Rzeczpospolitej w tym czasie, wicepremier do spraw gospodarczych Eugeniusz Kwiatkowski, on nie był zwolennikiem rozwiązania siłowego w sprawie Zaolzia, Zdaje się, że odrobinę sceptyczny był także prezydent Mościcki, ale wyraźnie popierał to rozwiązanie sam Beck oraz marszałek kryc, śmigły Decyzja udziału w czymś, co można nazwać rozbiorem Czechosłowacji niewątpliwie pozostaje najbardziej, nazwijmy to delikatnie, kontrowersyjną decyzją polityki Becka. Czy można na minus zaliczyć fakt, że Beck zgodził się na Anschluss Austrii, skoro generalnie wszyscy na zachodzie przymykali na to oko? Czy był biernym obserwatorem? Sądzę, że w kwestii opinii na temat Anschlussu Austrii, o którym Beck dowiedział się wcześniej, bo jadąc na kolejną sesję Ligi Narodów 13 stycznia 1938 roku, Beck zatrzymał się w Berlinie i tam rozmawiał wtedy z Hitlerem, Goebbelsem, Göringiem, ta wizyta uświadomiła mu z całą pewnością, że Anschluss Austrii nastąpi wkrótce, ale pytanie, czy był możliwy jakikolwiek protest w tej sprawie, czy przeciwdziałanie, nie dotyczy tylko tego, na co zwróciła jak najsłuszniej uwagę pani redaktor, to znaczy faktu, że państwa zachodnie, Wielka Brytania i Francja, nie były gotowe do jakiejkolwiek reakcji, ale myślę, że warto zadać pytanie rzadziej zadawane. A czy Austriacy protestowali? No, Hitler był nikim... Austriakiem. Tak. Wiadomo, że poparcie dla Anschlussu Austrii w Austrii przekraczało na pewno 90%. No trudno o bardziej demokratyczny wybór. wybór niż ten, który spotkał decyzję Hitlera w przypadku Anschlussu Austrii. To później próba wybielania Austrii nie jako ofiary agresji Hitlera, bo Austria nie była żadną ofiarą, tylko była najbardziej entuzjastycznie popierającą Hitlera częścią nowej Wielkiej Trzeciej Rzeszy, współodpowiedzialną za najcięższe zbrodnie Trzeciej Rzeszy w czasie II wojny światowej. To sprytna polityka historyczna Austrii zmienia tę perspektywę i właśnie pozwala stawiać takie absurdalne pytania jak to, czy może Polska odpowiada za Anschluss Austrii. No trudno już o bardziej zakłamaną wersję historii. Ale udział w rozbiorze Czechosłowacji podjęcie takiej decyzji uważa się za fatalny wybór. Ze względu na to, że zaczęto na Zachodzie postrzegać Polskę jako alianta Niemiec, a Beka jako polityka proniemieckiego. Czy ta proniemieckość słusznie została przypisana Bekowi? Źródłem tego przekonania o proniemieckości Beka jest z jednej strony czarna legenda, częściowo na pewno usprawiedliwiona, jaka otaczała Beka we Francji, a Francja była no, niewątpliwie najważniejszym krajem na kontynencie europejskim gdy idzie o kościec dawnej Ententy, zwycięskiej w pierwszej wojnie światowej i była głównym sojusznikiem Polski formalnie, choć no, bardzo słabo ten sojusz wyglądał w praktyce, ale formalnie była głównym sojusznikiem Polski obok Rumunii drugiego sojusznika w systemie politycznym Europy lat 20. i 30 Otóż Francja postrzegała Becka od momentu jego funkcji jako ataše wojskowego w Paryżu na początku lat 20. jako Aroganckiego jako niechętnego radom udzielanym z ojcowską, powiedziałbym, cierpliwością, a czasem nawet z starszo braterską arogancją przez Francuzów. I dawali to odczuć Beckowi wielokrotnie, tę niechęć. Przypomnę, że doszło do takiego skandalu, że kiedy Beck bawił z oficjalną wizytą w Paryżu, na początku jeszcze swojego urzędowania jako minister spraw zagranicznych, to na dworzec kolejowy nie wyszedł na spotkanie jego, jego odpowiednik Ministerstwa Zagranicznych Francji, co było no, złamaniem protokołu dyplomatycznego. Można nie lubić swoich partnerów politycznych, ale obowiązuje pewien protokół dyplomatyczny, który Francuzi złamali, dając wyraz swojej niechęci do Beka. To było przed zawarciem układu z Niemcami układu o niestosowaniu przemocy, który jest z kolei takim filarem traktatowym na którym buduje się konstrukcje oskarżające Beka o proniemieckość. Przypomnijmy, że zanim Bek został ministrem w samym końcu 32 roku, w lipcu owego roku Polska podpisała układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, a więc od strony wschodniej uzyskała no, coś w rodzaju politycznej gwarancji, o ile jakiekolwiek układy ze Związkiem Sowieckim można traktować jako gwarancję, ale formalnie od strony traktatowej wydawało się to silnym zabezpieczeniem od strony wschodniej przynajmniej na kilka lat. Realizując politykę marszałka, wciąż żyjącego, Józefa Piłsudskiego, Beck zabiegał o to, żeby rozwiązać również kwestię stabilizacji po zachodniej stronie granicy. I tutaj przypomnijmy, zanim wrócimy do właśnie owego Układu z Niemcami z 1934 roku, że kiedy tylko Hitler doszedł do władzy w styczniu 1933 roku, Piłsudski wysuwa projekt tzw. wojny prewencyjnej. To jest niesłychanie enigmatyczny, tajemniczy aspekt historii dyplomatycznej dwudziestolecia międzywojennego. Budzi wciąż żywe spory wśród historyków, ale w każdym razie wiadomo, że na progu rządów Hitlera. Z całą pewnością Polska zaznaczyła swoją silną, asertywną, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, postawę wobec Niemiec, dozbrajając wbrew, nawet łamiąc pewne porozumienia formalne, polską placówkę w Gdańsku, czyli Westerplatte, wzmacniając jej kadry. To była manifestacja, że no Hitler może dochodzić do władzy, ale my tutaj nie pozwolimy na żadne zmiany, gdy idzie o status Gdańska jako wolnego miasta i obecność polskich interesów tam na Pomorzu. To wiązało się także z tymi prawdopodobnymi, wciąż jest o to spór, czy w pełni jest to udokumentowane, sondażami Piłsudskiego pod adresem Francji, że może to jest moment, kiedy Hitler doszedł do władzy, żeby ewentualnie spróbować... No, militarnie rozwiązać problem w zarodku, to znaczy akcja polska przy aprobacie, przynajmniej jeśli nie wsparciu ze strony Francji, mogłaby Hitlera w tym momencie obalić. Przypomnijmy, że w 1933 roku Polska jest znacznie silniejsza militarnie od Niemiec, bo Niemcy są wciąż rozbrojone po traktacie wersalskim, mają armię stutysięczną. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Wspomniał pan profesor, że Józef Piłsudski miał koncepcję tak wojny prewencyjnej, po tym jak Hitler doszedł do władzy. Chodziło o zatrzymanie Hitlera. Zanim do tej historii wrócimy, posłuchajmy późniejszego już fragmentu słynnego wystąpienia Józefa Beka, entuzjastycznie przyjętego w Sejmie 5 maja 1939 roku. Pokój jest na pewno w terenie ciężki i wytężonej pracy dyplomacji politycznej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Sekundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. I wróćmy teraz do koncepcji wojny prewencyjnej Józefa Piłsudskiego, jej obecności, no właśnie, realnej czy teoretycznej w Rzeczpospolitej wtedy. Teoretycznie było to możliwe. Ta koncepcja wojny prewencyjnej, a z całą pewnością manifestacja siły polskiej w Gdańsku na Westerplatte w 1933 roku poświadczają, że nie było żadnej tutaj linii na poddanie się Niemcom, na układ z Hitlerem, tylko właśnie w reakcji na te manifestacje siły ze strony polskiej i na groźbę, która zapewne dotarła na Wilhelmstrasse, czyli do siedziby niemieckiej dyplomacji i do samego Hitlera, Hitler reaguje taktycznym, przepraszam za to porównanie, podkuleniem ogona pod siebie. To Hitler zaczyna deklarować wtedy, że nie ma żadnych pretensji terytorialnych do Polski w odróżnieniu od prawie wszystkich innych wcześniej działających w Niemczech, a zlikwidowanych przez Hitlera partii, które wszystkie miały pretensje terytorialne do Polski. Hitler nagle ujawnia się jako ten gołąbek pokoju, no bo nie ma jeszcze armii. I Polska wtedy traktuje to jako okazję do ruchu dyplomatycznego, który można odczytywać bardzo prosto. Skoro Zachód nie chce nam pomóc w zdławieniu niebezpieczeństwa, jakim jest dojście Hitlera do władzy w Niemczech, musimy z Hitlerem dojść do jakiegoś porozumienia, póki jest słaby traktatowego porozumienia, które osłabi możliwość jego agresji, czy odsunie możliwość jego agresji w kierunku wschodnim. I taki właśnie układ zostaje zawarty na początku 1934 roku układ, który jest tylko i wyłącznie, to podkreślmy, układem o niestosowaniu przemocy. Miała być równa odległość. Przypominam, że w lipcu 1932 roku układ został zawarty właśnie ze Związkiem Sowieckim. W tym sensie to była ściśle realizacja programu równego dystansu. Skoro ze Związkiem Sowieckim mamy układ, w skrócie można powiedzieć o nieagresji, to i z Niemcami teraz w 34 roku. Ale Sowieci pewnie nie rozumieli tego jako równa odległość, tak jak rozumiano to w Polsce. Właśnie na tym polega dramat położenia geopolitycznego Polski. Ani w Moskwie, ani w Niemczech nie wyobrażano sobie czegoś takiego jak równy dystans Polski od tych dwóch stolic. Wyobrażano sobie tylko Polskę albo podporządkowaną Niemcom, albo podporządkowaną Związkowi Sowieckiemu. A jeśli to niemożliwe, to likwidację Polski. I to była wspólna linia polityczna Moskwy i Berlina od układów Rapallo z 22 roku zlikwidować Polskę, jeżeli nie ma być ona ani całkowicie nasza, sowiecka, ani całkowicie nasza, czyli niemiecka, to podzielmy się nią mniej więcej po połowie. Taki był sposób widzenia stosunków z Polską z Moskwy i Berlina i na tym polegała tragedia polityki równego dystansu. Niemniej, no, krótko mówiąc, sens polityki równego dystansu polegał na tym, żeby odsunąć przynajmniej na jakiś czas, na kilka lat Postrzeganie pozycji Polski jako kraju bezpośrednio zagrożonego agresją z Moskwy i z Berlina, odsunąć po to, ażeby Polska była poważniej traktowana w stolicach zachodnich, w Paryżu i Londynie. Nie jako petent, któremu w każdej chwili grozi uderzenie militarne, czy ze wschodu, czy z zachodu, ale jako kraj, który ustabilizował stosunki ze swoimi niebezpiecznymi sąsiadami i chce, jak prawie równoprawny albo równoprawny partner rozmawiać o bezpieczeństwie europejskim z Paryżem i z Londynem. Ale czy to się udało? Bo ambasador w Londynie, Edward Raczyński, kiedy Polska wzięła udział w rozbiorze Czech, musiał się bardzo nabiedzić, żeby to przekonanie, że Polska jest aliantem Niemiec, nie przylgnęło do naszego kraju, a Beck z kolei uważał, tak jak pan profesor podkreślał, że to jest właśnie przejaw tego, że Polska nie jest bierna, jest podmiotem w polityce międzynarodowej, w przestrzeni europejskiej i potrafi reagować na zmieniającą się sytuację. Dwie zupełnie rozbieżne wizje, panie profesorze, między tym, co myślał Zachód o Polsce, a Beck o polityce naszego kraju. Rzeczywiście warto to rozpatrzeć, ale najpierw zwróćmy uwagę na największe zakłamanie takiego postawienia sprawy przez, w cudzysłowie, Zachód, bo to oczywiście nie cały Zachód. Otóż to Zachód był głównym partnerem rozbioru Czechosłowacji przez Hitlera. Bez zgody z Paryża i Londynu, bez złamania, co najbardziej drastycznie oskarża Francję, ważnego układu sojuszniczego, który nakazywał Francji bezwzględnie udzielenie pomocy militarnej Czechosłowacji w sytuacji zagrożenia. Czesi mieli przecież układy sojusznicze militarne, zobowiązujące do niesienia im pomocy ze strony Francji i Związku Sowieckiego. Te kraje nie pomogły Czechosłowacji, ale w szczególności Francja nie tylko nie pomogła, ale z Hitlerem i z premierem Wielkiej Brytanii Chamberlainem oraz Duce włoskim Mussolini w Monachium uzgodniła rozbiór Czechosłowacji. Więc przenoszenie odpowiedzialności za ten rozbiór na Polskę, która Poczuła się izolowana, niezaproszona do konferencji w Monachium. Wtedy byłaby współodpowiedzialna za ten rozbiór, ale nie została zaproszona. Polska w tym momencie chciała uniknąć sytuacji, w której Hitler będzie występował po dokonaniu rozbioru Czechosłowacji za zgodą Paryża i Londynu, będzie występował w roli arbitra sporu terytorialnego Polski z Czechosłowacją już rozebraną bo to byłaby nieuchronna konsekwencja we wrześniu 1938 roku, czyli w czasie, kiedy kryzys sudecki tak zwany dojrzewał i kiedy premier Daladier z premierem Chamberlainem skazywali Czechosłowację na zagładę. Gdyby Polska zachowała się biernie, rzeczywiście uniknęłaby oskarżenia o to, że korzysta na zasadzie, przepraszam za to brutalne porównanie, hieny, ale jednocześnie stałaby się w następnym kroku, też padłoby oskarżenie o taką pozycję Hieny. W momencie, kiedy chciałaby odzyskać terytorium, które przypomnijmy, Czechosłowacja zagarnęła zbrojnie, siłą na Polsce w 1919 roku, korzystając z trudności zewnętrznych Polski wtedy. Mówię o terytorium Zaolzia. Było naturalne, że Polska chciała ten teren odzyskać, ale nie mogłaby go odzyskać inaczej po konferencji w Monachium, jak za zgodą Hitlera, który stał się no, jakby panem losu Czechosłowacji. A więc i tak Polska w roli suplikanta do Berlina musiałaby wtedy wystąpić w sprawie za Olzia. Polska postąpiła inaczej, idąc za linią Beka, która jeszcze raz to powtórzę, nie była jednomyślnie przyjęta przez kierownictwo ówczesne polskie, bo wicepremier Kwiatkowski był temu przeciwny. Otóż Polska idąc za linią Beka zdecydowała się na ultimatum do Czechosłowacji, nakazujące w ciągu 12 godzin na odpowiedź. To był 30 września. Odpowiedź wyrażającą zgodę Czechosłowacji na oddanie, na cesję za Olzia. Mniej więcej 960 km2 z ludnością przeważającą Polską. I Czechosłowacja ten polski dyktat przyjmuje, a więc nie ma agresji w sensie takim, że polskie wojsko wkracza bez zgody Czechów, ale zgoda ta jest wymuszona, brutalnie wymuszona to prawda i stąd znaki moralne i znaki polityczne zapytania przy tej decyzji pozostaną. Natomiast próba odwracania zupełnie sytuacji czy jak się mówi kolokwialnie kota ogonem i mówienie o Polsce jako odpowiedzialnej za losy o Słowacji we wrześniu, październiku 38 roku jest radykalnym kłamstwem, bo odpowiedzialne są przede wszystkim Londyn i Paryż. O wszystkim tym musimy pamiętać, kiedy oceniamy politykę Becka i zastanawiamy się nad tym, do jakiego stopnia błędem była decyzja w sprawie Czechosłowacji. Sytuacja w Europie z każdym miesiącem stawała się coraz bardziej wybuchowa. Niemieckie żądania wobec Polski o korytarz, o oddanie Gdańska. 5 maja 1939 roku Józef Beck wypowiedział te słynne słowa, które były bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęte przez parlamentarzystów. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Niebawem mógł obserwować klęskę wrześniową. Czy Beck jest przegranym politykiem? Beck na pewno jest przegranym politykiem, co do tego nie można mieć wątpliwości. Przegrał, ponieważ został całkowicie zmarginalizowany, a nawet postawiony w roli kozła ofiarnego przez ekipę, która przejęła władzę nad państwem polskim. Te władze oczywiście na emigracji sprawowaną w Paryżu, a potem w Londynie przez Sikorskiego. To Beck został głównym oskarżonym, powiedziałbym, w tym nieformalnym procesie wytoczonym przez nową ekipę rządzącą całej Polsce sanacyjnej, Polsce Piłsudskiego. Jednocześnie sam Beck patrzył na to inaczej i warto te słowa przypomnieć. Beck powiedział... 3 września 1939 roku, kiedy Francja i Wielka Brytania ogłosiły przystąpienie do wojny po stronie polskiej przeciwko Niemcom, Beck powiedział wtedy, że naród miałby prawo postawić mnie pod ścianą, gdyby sojusznicy zachodni nie przystąpili do wojny w naszej obronie. A więc Beck uważał w tym momencie, kiedy rzeczywiście entuzjazm panował na ulicach Warszawy, mówię o 3 września, o tym poczuciu, że jednak nie jesteśmy sami. Beck mógł uważać się za polityka wygranego. Beck nie dopuścił do tego swoją polityką, ażeby Polska pozostała izolowana przez Niemcy i Związek Sowiecki i pochłonięta bez żadnej reakcji ze strony państw zachodnich. Państwa zachodnie uformowały koalicję, którą zainicjowała Polska, koalicję, którą w skrócie nazywa się później antyhitlerowską, koalicję, która nie uratowała, jak wiemy, Polski w 1939 roku, ale która sprawiła, że Polska po II wojnie światowej pojawiła się znowu na mapie. Niestety, ponieważ członkiem koalicji od 1941 roku kluczowym był Stalin, ta Polska nie była krajem niepodległym, ale była państwem, które ostatecznie odzyskuje niepodległość po 44 latach, po 1989 roku. I wtedy okazuje się, że ten wybór polityczny, którego dokonał Beck, w 1939 roku był wyborem długofalowo słusznym, dla którego alternatywą może być tylko i wyłącznie podporządkowanie Berlinowi, Adolfowi Hitlerowi. I krytycy Beka, ci najbardziej konsekwentni, taką linię reprezentują. Mówiąc o cenie, którą zapłaciła Polska za politykę Beka, mówią o tym, że dało się jej uniknąć, gdyby Polska zawarła sojusz. Nierównoprawny oczywiście, bo inny nie mógł być, z Hitlerem. Taki sojusz, jaki proponował Ribbentrop polskiemu ambasadorowi w Berlinie 24 października 1938 roku, a potem sam Ribbentrop proponował i Hitler nawet 5 stycznia 1939, kiedy Beck wraca. Z urlopu, można tak powiedzieć, we Włoszech, przez Alpy. Zatrzymał się u Hitlera, w jego siedzibie alpejskiej w Berghofie, i tam Hitler znów powtarza te warunki, które sformułował wcześniej Ribbentrop, zgody polsko-niemieckiej a więc uznanie tego, że Gdańsk jest częścią Rzeszy, a nie wolnym miastem przeprowadzenie autostrad przez Pomorze, które byłyby. No wyjęte, że tak powiem, pod jurysdykcji polskiej. Kilka innych warunków, które zakładały utratę suwerenności polskiej na jej drodze do morza, do Bałtyku. Na to odpowiedzią staną się właśnie słowa wygłoszone w czasie tego pamiętnego przemówienia, którego koniec przytoczyła pani redaktor z 5 maja 1939 roku. Tam była mowa nie tylko o honorze, ale o tym, że Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da. To odepchnięcie od Bałtyku było jasno sformułowanym warunkiem przez Hitlera na przełomie 1938 i 1939 roku, warunkiem pierwszym. A wiadomo było z ideologii Hitlera, którą zaprezentował przejrzyście w Mein Kampf i w licznych swoich przemówieniach, że narodów słowiańskich nie traktuje Hitler jako równych, jako partnerów, ale wyłącznie jako rezerwuar potencjalnej siły niewolniczej. I już w marcu 1939 roku Hitler mówi jasno, że jedyna granica, jaka może być satysfakcjonująca, poza zniszczeniem Polski, o czym będzie mówił już wkrótce, jako takiej, jako siły żywej, to granicą, jaka może być minimum satysfakcjonującym dla Niemiec, jest ta granica, o której myśleli także Niemcy w ogromnej większości. Tu Hitler reprezentował nie tylko partię narodowo-socjalistyczną, ale reprezentował ogromną większość Niemców w tej decyzji. Granica rozciągnięta od wschodniej części plus wschodnich do Śląska, zabierająca całą północno-zachodnią Polskę i wcielająca ją do Rzeszy. To, co zresztą zostało przeprowadzone we wrześniu 1939 roku. To był cel oczywisty dla Hitlera. Te ziemie muszą wrócić, jak to rozpatrywali Niemcy ówcześni do Rzeszy, bo należały do Rzeszy przed 1914 rokiem, jeszcze więcej należało do Prus w roku 1795 i o tym Hitler nie zapominał. A więc sugestia, że był możliwy kompromis z Hitlerem jest sugestią no, pomijającą te aspekty, na które zwracam uwagę, a także aspekt, który raz jeszcze trzeba podkreślić, że Hitler potrzebował tej zgody Polski na rzekomy sojusz, tylko po to, żeby wykonać następnie uderzenie na zachód, czyli na Francję, izolować Francję i ją rzucić na kolana, a Polska miałaby temu przyglądać się biernie jako sojusznik, która nic nie dostanie w zamian. Bo sugestie, które pojawiły się także w oficjalnych propozycjach czy półoficjalnych propozycjach Ribbentropa rzuconych w stronę Beka właśnie w tych najbardziej gorących miesiącach przełomu 38 9 roku, że jeżeli Polsce zależy tak na dostępie do morza, skoro mówi o tym Bałtyku tak dużo, to przecież Morze Czarne też jest morzem. Ta sugestia oczywiście nawiązywała do rzekomych projektów polskich pochłonięcia Ukrainy Sowieckiej. Prawda? Tymczasem plany rzeczywiste Hitlera zostały wyłożone przez niego wobec generalicji niemieckiej długo jeszcze przed 1 września 1939 roku. Te plany mówiły jasno. Granica taka, jaką nakreśliłem, a więc zagarnięcie północno-zachodniej części Polski, wcielenie jej do Rzeszy, a z kolei z ziem wschodnich Rzeczpospolitej po koniecznej, nieuchronnej według Hitlera agresji na Związek Sowiecki, tej konfrontacji ideologicznej, do której Hitler dążył w długofalowym swoim planie, powstanie duże państwo ukraińskie podporządkowane Niemcom. Zgodnie z, ze stałą i starą koncepcją geopolityczną Niemiec, Mittel-Ojropy. Malutka Polska, całkowicie oczywiście podporządkowana Niemcom i duże szachujące ją od wschodu państwo ukraińskie marionetkowe w stosunku do dyktatu Berlina. Beck zadbał o sojusze z Francją i z Wielką Brytanią, ale dlaczego nie zbudował na przykład bloku środkowo-europejskiego? takiej strefy neutralnej między Rosją i Niemcami, bloku, który obejmowałby obszar od Bałtyku po Adriatyk. To jest taka atrakcyjna koncepcja i rozważana także dzisiaj, panie profesorze. Może świat potoczyłby się inaczej. Bardzo jestem wdzięczny, pani redaktor, za przypomnienie tego zagadnienia, bo w istocie, jeśli szukać jakiegoś indywidualnego pomysłu, projektu, Beka, który odróżniałby go od Piłsudskiego, to jest właśnie ten, który wymieniła pani redaktor. To był jego autorski projekt. No, oczywiście byli inni także, którzy myśleli o takim środkowoeuropejskim czy środkowo-wschodnioeuropejskim pasie, ale nie tyle politycy, co strategzy, wizjonerzy Halford Mackinder, twórca geopolityki anglosaskiej w swoim dziele napisanym i wydanym w 1919 roku na konferencję w Wersalu Ideały demokratyczne i realizm, opisywał taką właśnie wizję środkowego rzędu, jak to nazywał państw, które będzie rozciągał się aż po Grecję, od Bałtyku z Polską i Czechosłowacją jako głównymi zwornikami tej osi. Beck ten pomysł zaczyna w swojej głowie układać i próbować przełożyć go na praktykę polityczną w 1938 roku, w momencie, kiedy zaczynają się ruszać granice w Europie. Paradoks polega na tym i dlatego ta koncepcja nie mogła być zrealizowana i to jest kolejne. Kamek do ogródka Beka, że piękna idea, rzeczywiście idea, do której nawiązujemy dzisiaj w projekcie Trójmorza, w warunkach Europy lat 30. XX wieku, była ideą całkowicie utopijną. Tu jest słaby punkt Beka, że nie widział tej podstawowej słabości swojego projektu, polegającej na tym, że nie mógł być on przez Polskę wykonany. Dlatego, że Polska traktowana była i sama siebie traktowała jako. Beneficjent Traktatu Wersalskiego, gdy idzie o pewną stabilność granic, a zatem zmiana granic no, zawsze była potencjalnie niebezpieczna dla Polski i Polska jako inicjator zmiany granic w Europie nie powinna wystąpić. Tymczasem kluczowa kwestia dla tego projektu, trzecia Europa, tak nazywała się ta wizja, kluczowe było porozumienie między Rumunią a Węgrami. Skoro Czechosłowacja była już wymazywana z mapy i Odmawiała wcześniej współpracy z Polską, wierząc w gwarancje francuskie i sowieckie, które okazały się kompletną mrzonką. To pozostałe kraje, na które można było liczyć jako istotnych partnerów w owym projekcie trzeciej Europy, to właśnie Węgry i Rumunia. A tu główny problem polegał na tym, że Węgry i Rumunia absolutnie nie mogły się ze sobą porozumieć ponieważ Rumunia dokonała rozbioru Węgier w 1919 roku układem w Trianon, zagarnęła cały Siedmiogród i żaden Węgier nie mógł tego zapomnieć, a więc Węgry chciały odzyskać tereny, które Rumunia zabrała Węgrom. To zresztą dotyczyło także odzyskania terytoriów węgierskich kosztem Słowacji, prawda, nazywanej wcześniej Górnymi Węgrami. A więc jak rozwiązać tę kwadraturę koła? Rozwiązał ją dopiero przemocą militarną na gigantyczną skalę Adolf Hitler, który narzuci w 40-41 roku tak zwane arbitraże wiedeńskie Rumunii i Węgrom jako swoim pomniejszym sojusznikom, w których Rumunia zostanie zmuszona przez Hitlera do oddania części siedmiogrodu Węgrom. Polska nie była w stanie oczywiście niczego takiego zrobić, a była no, główna Idea Beka w 1938 1939 roku, stworzenie bloku w środkowej Europie, w którym Polska doprowadzi do zgody rumuńsko-węgierskiej, zapewni sobie także wspólną granicę z Węgrami po rozbiorze Czechosłowacji, co się rzeczywiście dokonało, kiedy Węgrzy zajęli Ruś Zakarpacką. No ale porozumieć Bukaresztu z Budapesztem nie udało się W Warszawie, nie udało się Bekowi i było to zadanie niewykonalne w Polsce sanacyjnej.